Jak ja mam jeszcze wytrzymać? Boże. Kurwa, nie dajesz już rady. Nie dajesz rady, chłopie. Kurwa, no naprawdę. Co ja mam, co ja mam zrobić? Co ja mam w ogóle robić? Co ja ten nie ja mogę? Kurwa, no rozumiem, kurwa. Ale naprawdę, no... Jest mi teraz ciężko. Naprawdę jest mi ciężko i ja się nie wiem, żebym ja się nie załamał, bo naprawdę ja się czuję źle. I to nie przez to, bo przez to to ja powinienem się już dawno czuć czuć licho, ale ja się nie czuję przez to źle, tylko kurwa, że, że jestem w, w takim wieku, że ja już... mi się przełącza to wszystko, już, już nie, naprawdę ja... Pff, nie jestem w stanie w ogóle, no mówię, stanę rano, to wszystko się powtarza codziennie, zjesz, ten, ten tryb, ta codzienna mantra, kurwa, wstajesz rano, nikogo, do nikogo gęby otworzyć, nie wychodzisz, bo mało wychodzisz, mało wychodzisz w ogóle na dwór, czy gdziekolwiek a mnie to też męczy, ja rozumiem, jak lubię sobie pograć, posiedzieć, ale kurwa to nie może być moim całym, całym światem, całym życiem, tak bo, bo po prostu ja nie wyrobię ja nie wyrobię, ja, ja nie dam rady i wiem o tym dobrze, że, że nie dam rady, tak jeśli będę tak dalej robić I co ja mam robić, żeby żeby jakoś yy, tutaj yy, mi to w jakiś sposób odpowiadało i... Pff, żebym dał radę, no jak, kurwa, jak? A matce kurwa, ciągle gada i że... no wstaję rano, bo, kurwa, dupa mnie zacznie swędzić, pójdę do łazienki i później już nie śpię, tak? Bo, bo się wybudzę, kurwa, wytretam się, yy, mieszam przez pół, pół, prawie godziny, czy tam, nie wiem, 15 minut, no nie wiem, nie przez pół godziny, a 15 minut, 10 minut, tam. Góra 5-10 minut, góra, nie? I weź i się wytrzesz, kurwa, później się, potem się wybudzisz, kurwa, nie chce ci się spać. Tym bardziej wczoraj szedł kawę dodatkowo wypiłem, kurwa, druga godzina. Spać mi się nie chciało, prawie do czwartej. No to, kurwa, już naprawdę chciałem, kurwa, spać, dlatego sobie kurwa, konia zwaliłem, bo już miałem, kurwa, dosyć. Chciałem, kurwa, spać. Chciałem us usnąć, kurwa, nie? Ja wiem, że mi to, to pomaga w tym sensie, że jak ja nie mogę usnąć, Kurwa, to moment na usnę. Także mi e, to jakoś też wpływa na mnie tak, że kurwa, jak nie mogę mówię, nie mogę spać. Chcę, chcę, ja chcę spać, ale ja nie mogę spać. Jak ja nie mogę spać, kurwa, to muszę, kurwa, to robić, żeby, kurwa, w 10 sekund od oh, bo, bo naprawdę, no nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem, co się ze mną dzieje czemu, znaczy ja w sumie wiem czemu, tak, bo kurwa no przez tyle lat no nic, że dałeś sobie kurwa spokój, dałeś sobie spokój kurwa, żeby kogoś szukać, kogoś, <śmiech> żeby się komuś, nie wiem, żeby ktoś się zjawił, żeby ktoś się ten kurwa, to nic nie walczyłem, bo mi to, to, kurwa, zwisało po później, po później, bo jak ja miałem się, kurwa, zachować, jak ona tak, tak się zachowywała, kurwa, że każdy jej się podobał i mi prosto w oczy, kurwa, przy mnie gadała takie rzeczy. To jak ja miałem się zachować, jak ja miałem postąpić, tak, miałem to torerować, tak, i, i dobra, ten ci się podoba, to fajnie, nie, bo coś, albo tego, miałem tu przy z przymrużonym okiem na to patrzeć, tak? I, i, I pozwalać na takie zachowanie, tak? Byłoby coś, gdyby ona się tak nie zachowywała, bo, bo ja liczyłem na to, że coś będzie, kurwa. Wrzuciłem te pornusy, rzuciłem to wszystko, kurwa, bo, bo myślałem, że będzie coś z tego, tak? Dałem sobie w tym czasie spokój, jak byłem z nią, to ja pamiętam dokładnie i, i tego, kurwa, nie? A ja nie daję rady ja kurwa, nie daję rady jak chcę, Chciałbym naprawdę, żeby... Ten, bo ja nie dam rady. Ja, ja się łamę, ja... Ja coraz bardziej, kurwa, jestem po po podłamany, złamany, taki... Jak nie ja, nie? Jak... Zobaczcie, jak to po tylu ja tak może tak wpłynąć, jak ty jak takie coś może człowieka tak, tak zmienić, tak wpłynąć na zachowanie, kurwa, że nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie, kurwa, nie wiem, jesteś w stanie o niczym innym, kurwa, myśleć, o, ni o niczym innym, znaczy może nie o niczym innym, bo wiadomo, że gram, że, że wszystko robię, kurwa, ale nie, nie jestem w stanie, mam taki, kurwa, popęd, że chuj, no nie, nie mogę, no, że nie wyrabiam, kurwa, no niech, ja nie wiem co ja mam zrobić, żeby mi to przeszło, kurwa, no, lekarstwo jest tylko jedno, baba, kurwa, bo jak wtedy miałem, byłem z Karoliną, to, kurwa, no, jako, jakoś mi to przeszło i nie chciałem, kurwa, oglądać tych. Także, mu no, to jest chyba, kurwa, na tle właśnie takim, że, kurwa, no, chcę, że musisz, kurwa, już, bo koniec, no, nie, nie dasz rady, no. musisz sobie kogoś, kurwa, przygruchać i koniec i jakoś te życie ułożyć, bo jak to się nie zmieni, to kurwa ty, ty się załamiesz, bo już się załamujesz, już, już ci... Wszystko tak naprawdę wisi koło, koło dupy, szczerze mówiąc, nie? Masz, masz kompletnie gdzieś, czy kurwa... Czy kupię se tę grę, czy se nie kupię, czy będę słuchał muzyki, czy ten dzień będzie wyglądał tak samo jak i inny, bo zresztą to też mnie, to też mnie kurwa dołuje, że że on wygląda tak samo, jak każdy inny dzień, tak? Że nie ma różnicy, że, że po prostu, kurwa, idzie dzień za dniem tak samo, a już mi to się nie podoba. I to też na mnie ma taki wpływ, że, kurwa, tracę sens, tracę chęć, kurwa, nawet do wstawania dzisiaj w ogóle nie chciałem wstać, kurwa, jakbym tego, to bym jeszcze leżał do 14 albo do 15, kurwa, na obiad by mi mama wzięła koniec, kurwa. Jeszcze ja muszę sobie jeden taki dzień zrobić totalnego kurwa ruzu, wyłączyć się, wyłączyć wszystko, nic Cię nie interesuje, nic, nic kompletnie, muzyka, nic kompletnie, wyłączyć wszystko i się wyłączyć całkowicie. Totalny kurwa jednodniowy detoks, to no może kurwa jakoś to się unormuje, tak, że, że po prostu będę miał później chęć do życia, bo, bo naprawdę no, nie mam Ostatnio w ogóle jestem w takim stanie, że to tak jak to, to nie był ja w ogóle, nie? I to nie, że przez to, kurwa, bo przez to, to ja miałem tylko fazę, a ale kurwa to, co się we mnie obudziło, kurwa, no nie daje mi spokoju, bo, bo, bo nie daje rady, kurwa, nie daje. A przyjdzie ta, kurwa, czwarta godzina, czy trzecia godzina, czy druga, czy jakakolwiek, kurwa, Wyłącz, bo wyłącz, ustawić to nagrywanie, nagrać się tam do drugiej wczoraj, ten zabójca się nagrał ponad drugim. Dobra, oglądę do końca, bo mi się nie chciało spać. Później, kurwa, nie dość, że jeszcze wypiłem wcześniej tę kawę, to mnie tak trzymało, kurwa, że, że prawie do czwartej godziny. Bo prawie o czwartej dopiero usnąłem. W końcu musiałem, no mówię, kurwa, coś zrobić, bo kurwa nie usnę, nie? No to wiadomo, no i... No to wiadomo, co zrobiłem i, i tego, kurwa. I, prze... i to jest naj... najdziwniejsze, kurwa, że mi to pomaga, że ja w 10 sekund potrafię wtedy usnąć. Że mi to pomaga w sensie takim, kurwa, że... Nie wiem. Że ja w 10 sekund, kurwa, usnę. A tak ja nie mogę usnąć, kurwa. Ja mogę się patrzeć, wkręcę się, obracam się, kurwa, sen nie chcę przyjść, kurwa, zwal... A w 10 sekund, kurwa, zwali się konia, kurwa, i śpisz jak, jak aniołek, kurwa. Nie wiem o co, nie wiem dlaczego tak jest. Czy to ma jakiś, kurwa, wpływ w serotoniny, czy chuj wie czego, że to, że to tak 10 sekund sypiam po tym, no nie wiem. Ale naprawdę tak, kurwa, nie może być, bo, bo mi, kurwa, ten fiut wysiądzie, kurwa. Oj Boże, święty człowiek. Co się z tobą dzieje? Co się z tobą stało? Bo kurwa, naprawdę, żeby się matce psy, przyznać, kurwa, że se trzepiesz. No to kurwa, już coś musi być nie tak. No ale co zrobić? Ja się pogodzi, pogo, pogodziłem z tym, że już nic nie będzie, bo nie zawsze nie zależało mi do tej pory, co może się zmienić? Nic się nie zmieni. Kurwa. Nic się nie zmieni. Jak ci do tej pory nie zależało kurwa, to co może się zmienić? Co może się zmienić, jak się nic nie zmieni, tak? No. Także. Tyle. Mam nadzieję, że kurwa naprawdę. No, bo ja nie wyrabiam, ja naprawdę mam. Mam serdecznie dosyć czasem tego. Kurwa że yy, naprawdę czasem mam dosyć, kurwa bo chcę usnąć, nie mogę spać, wypiję kawę po wypiciu kawy ten, kurwa, nie idzie jak nie idzie mi usnąć, to kurwa, tylko to mi pomaga i to nie, że tylko pomaga, ale później jestem taki wesoluśki tego, wiadomo